Nie mów nikomu, to tajemnica. Małgorzata Hilar. Szukanie. W dzień uginający się od zapachu siana, szukam smaku Twoich ust. Dotykam wargami liści drzew, słonecznika i zimnej ściany. Kiedy przychodzi noc, Wypijam ją samotnie, ustami spragnienia ciężkimi, jak dojrzałe truskawki. Miłość. Jest czekaniem na niebieski rok, na zieloność traw, na pieszczotę rzęs. Czekaniem na kroki, szelesty, listy, na pukanie do drzwi. Czekaniem na spełnienie, trwanie, zrozumienie. Czekaniem na potwierdzenie, na krzyk protestu. Czekaniem na sen, na świt, na koniec świata. Skazana. Skazana na Niego, na tę noc i na wszystkie przeszłe. Rzuca słowa zimne, złe, ciężkie. Przemierza przeszłość od ściany do ściany, od drzwi do zielonego pieca. Chce, żeby odszedł. Rano budzi się zamknięta w ciasnej celi jego ramion. Nie wiedział, Witała go z balkonu płonącą dłonią. Wybiegała na próg. Podawała mu swoje piersi. Zasypiała na jego ramieniu. Kiedy wychodził, wychodziła. Kiedy wracał, wracała. Dziwił się, cieszył się. Nie wiedział, że ona boi się zabitych drzew zamienionych w meble i podłogi. Patrzącej na nią ironicznie zmrużonymi szparami. Most Zagubienia. Bała się zwiędłego liścia, ciszy, bez ładnego skrzydła, nudy, martwej muszli, pustki. Lękała się łoskotu obcych kroków, twardych kamieni, Oczu jedwabnej skóry bezmyślności. Drżała przed ołowianym dzwonem samotnych godzin, przed szarym mostem zagubienia, przed czarną studnią bezradności. Czekała na uśmiech, po którym mogłaby przejść na drugi brzeg, gdzie jest ciepło. I -nie tatarak. Pragnienie. Czemu kaszę to pragnienie, które jest we mnie jak niespełniony krzyk? Zaciskam dłonie, puste bez twoich rąk. Jest przy mnie zawsze twój szept bezwstydny. Wciąż za nim idę. Uginają się ramiona od ciężaru pragnienia twych warg. Już nie mogę dłużej tak iść. Jeżeli nie wyjdziesz mi na spotkanie, spalę się cała. I dnia jednego powiem ci obojętnie. Dzień dobry. Nie zabieraj mi warg swoich, mego wielkiego uciszenia, ciepłego gniazda pośród śniegu. Źródła najpiękniejszego niepokoju. Rozchl wargi. Chcę wejść w ciebie. Głęboko. Jak najgłębiej. Czy słyszysz jak bije w tobie moje serce? Nie zapieraj mi swych warg. Mego ostatecznego Początku świata. Wróć do.